No, ja się, Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Te pytania często sobie zadajemy. Jaką przyszłość los nam wyznaczył? I czy to na pewno jest los, czy to nie ludzie decydują o tym, co ma się wydarzyć? Ostatnio próbują nas zastraszyć świńską grypą, ale czy to niezwykła grypa pochłania o wiele większą ilość osób? Dlaczego tak im zależy, aby nas na siłę zaszczepić? Zgadzasz się z tym? A może myślałeś przynajmniej, dlaczego wie, że World Trade Center się zawaliły? Zgłębiłeś temat? Zainteresowałeś się może marihuaną? Jak to naprawdę jest z tą rośliną? A może obiła ci się o uszy nazwa Nowy Porządek Świata? Skąd wzięła się ta recesja i... Jak to możliwe, że raptem pieniądze zginęły z banków? Tematów jest sporo, o których można by porozmawiać. Tematów kontrowersyjnych. Zainteresuj się tym. Zerknij na te linki, które podaję przy tym odcinku. Poczytaj, posłuchaj, wyrób sobie własne zdanie, własne, a nie cudze. Pomyśl ty, a niech nie myśli za ciebie rząd, niech nie myślą za ciebie inni. Zrób coś, abyś żył w zgodzie z własnym sumieniem. Oczywiście możesz być owcą wykonywać rozkazy narzucone odgórnie, ale gdzie jest Twoja wolność? Jesteś człowiekiem czy owcą? Czy naprawdę nic nie możesz zrobić? Możesz. Zainteresuj się tematyką, zainteresuj innych tą tematyką. Tyle przecież możesz zrobić, prawda? Nazywam się Piotr Bain. Przyjechałem z Kanady w bardzo ważnej sprawie. A sprawę uważam za ważną, dlatego że od kilku lat dobrych pracuję jako niezależny badacz dla Hiroshima City University, to jest Uniwersytet Miasta Hiroshima. Badam sprawy ludobójstwa i zbrodni masowych XXI wieku. Konkretnie sprawa, jaka mnie przynagliła do Polski, to tak zwana pandemia. Co mnie zaalarmowało, to to, że kilka miesięcy temu, kiedy medialnie nagłaśniano możliwość pandemii, czyli zaczątki pandemii, było jasne, że nie ma żadnych podstaw do takich twierdzeń. Mimo to, te twierdzenia powtarzają się z coraz większą siłą w środkach przekazu i już globalne organizacje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia dążą do tego, żeby ogłosić stan pandemii, czyli globalnej epidemii. Dlaczego to jest tak niepokojące? Dlatego, że mimo, że ludzie się pocieszają, na przykład Polska Konstytucja i prawo nie zezwala na obowiązkowe szczepienia, w stanie globalnego zagrożenia wchodzą przepisy międzynarodowe. I tak, w sprawie pandemii są przepisy, które unieważniają konstytucję. Ostatnio e, dostałem wiadomości, że Szwecja na przykład e, już przygotowuje się do pandemii i przyznaje, że w łeb weźmie konstytucja Szwecji, przepisy szwedzkie. Będą ważne tylko przepisy międzynarodowe, to co postanowi e, Światowa Organizacja Zdrowia. To brzmi jak teoria konspiracji, ale to nie jest teoria, tylko są poszlaki, są dowody, że to jest jednak konspiracja i to globalna konspiracja. Dowody ponad 100 stron zebrała w języku angielskim na razie i niemieckim dziennikarka austriacka, która pracuje dla światowego zasięgu magazynów takich jak British Medical Journal, Scientist Nature, pisze również do brytyjskiego Guardian'a i Observer. Poza tym ma do współpracy wielu niezależnych wirusologów, biologów, specjalistów medycyny. Także tej te wnioski nie można zbyć terminem teoria konspiracji na pewno. Wnioski są przerażające. Wcześniej w tym roku firma Baxter przysłała po kilkadziesiąt kilogramów szczepionek do dorocznych szczepień przeciwko zwykłej grypie. Co się okazało? Partie tych szczepionek dostały władze zdrowia w Niemczech, w Austrii, w Słowenii i w Czechach. Tylko w Czechach pracownik, coś go tknęło, żeby jednak sprawdzić, czy to jest ta, ta szczepionka i jakie ma efekty, wstrzyknął zwierzętom. Okazało się, że zwierzęta zdechły. Od zwykłej szczepionki przeciwcorocznej grypie zwierzęta nie powinny zdechnąć. Wszczął od razu alarm. Całą załogę na kwarantannę yy, wzięto. Podobnie było w Austrii. Nie wiemy, co się zdarzyło w Niemczech i, i w Słowenii, ponieważ yy, wyciszono sprawę natychmiast w mediach. Kilka miesięcy potem, czy parę miesięcy potem, znowu bardzo dziwny wypadek w Szwajcarii. Proszę Państwa, yy, wiezie się o, paczkę ze szczepionkami tej samej firmy Baxter pociągiem ekspresowym publicznym gdzie wylądowała z Mexico City, gdzie Baxter ma największe zakłady swoje na świecie. Co było bardzo podejrzane w tym wybuchu w pociągu w Szwajcarii? Szczepionki wybuchły, ponieważ czynnik chłodzący, czy to był azot ciekły, czy dwutlenek węgla, nie wiemy dokładnie, w każdym razie był podobny środek chłodzący. Paczka była szczelnie zamknięta, wbrew przepisom, bez wentyla. Także ten środek chłodzący w ramach, w ramach ocieplania się w pociągu nie mógł sobie uchodzić pomału. Paczka musiała wybuchnąć. I co ciekawe, że przesyłka była z firmy Baxter do laboratorium szwajcarskiego Grypy. Pociąg zatrzymano. Policja natychmiast zaczęła sprawę badać. Wezwano przedstawicieli firmy Baxter z Genewy. Oni przyjechali, orzekli, że nie ma żadnego bezpieczeństwa, wszystko w porządku. Poza tym, że powiedzmy tam, ten wybuch nastąpił nie wiem, czy zniszczenia jakieś nastąpiły nikt nie został ranny ani uśmiercony w wyniku bezpośredniej eksplozji. Rozpuszczono wszystkich do domów. Jeśli to była przesyłka szczepionek śmiertelnych na pewno są, czy będą, czy były ofiary. Sprawa jest wyciszona w mediach. Nie poddano obserwacji żadnych pasażerów, a było ich tam około 60. Pani Burgermeister zebrała ponad 100 stron dowodów, w większości po angielsku. Z dowodów wynika, że Światowa Organizacja Zdrowia jest wmieszana w te sprawy wraz z firmami farmaceutycznymi w produkcję szczepionek, które są nie tylko śmiertelne. Te szczepionki śmiertelnego wirusa są Syntetyczne, proszę Państwa, to nie jest wirus naturalny, tak jak nam piszą w mediach, tylko według wielu badaczy to są szczepionki syntetyzowane w laboratoriach. Ostatnio niezależny e, reporter w USA, pan Madsen, podał na YouTube, że syntetyzowano szczepionki w laboratoriach amerykańskich trzech amerykańskich i jednym kanadyjskim. I reported in May that uh, after speaking to people uh, who are uh, researching uh, these are scientists researching this new hybrid flu that it was uh, basically engin engineered from genetic material taken from a dead Inuit woman who died of the 1918 pandemic, uh, also known as the Spanish flu. Austriackie biuro śledcze, na wniosek pani Jane Burgermeister, która zaczęła tę kampanię, na jej wniosek e, biuro zaczęło śledztwo w Austrii. Oskarżone są Światowa Organizacja Zdrowia, oczywiście te firmy e, farmaceutyczne i co ciekawe rząd Austrii. Przedstawiciele rządu Austrii brali udział w ostatnim e, zebraniu tajnym Bilderberga. W Grecji się odbyło bodajże w kwietniu. Na tym zebraniu dyskutowano takie rzeczy jak potrzebę e, e, Globalnego Departamentu Zdrowia. Kandydatem na tym spotkaniu Bilderberga kandydata wysunięto Światowa Organizacja Zdrowia. Poza tym omawiano jeden bank dla całego świata. Międzynarodowy Fundusz Monetarny i tak dalej, i tak dalej. Reszta materiałów zebranych przez Panią Burgermeister wskazuje, że firmy takie jak Baxter, firmy takie jak firma Novartis, która dostarczyła śmiertelnych szczepionek dla polskich bezdomnych ostatniego lata, że one produkują te szczepionki według tej recepty. W Polsce wybrano grupę ludzi, która jest ta dosyć bezbronna i powiedzmy nie, niekoniecznie zyskuje uwagę tych tytułów na łamach głównych mediów. Mówię o bezdomnych, którzy w dziwny sposób zaczęli umierać po niby szczepieniach próbnych z zeszłego lata w jednym czy paru miejscach w Polsce, to jeszcze nie jest dokładnie zbadane. Znany jest przypadek Gruziądza, o ile się nie mylę. Szczepionka nie była na pewno przeciwko zwykłej grypie. Nie stwierdzono jeszcze dokładnie, co było w szczepionkach. Natomiast wiadomo, że nie była przeciwko zwykłej grypie. Zmarło, o ile wiem, 20 czy 21 osób, co podobno nie pokrywa się nawet ze statystyką spodziewanych zgonów powiedzmy w przypadku normalnej szczepionki i pobierania alkoholu w tym samym czasie. Nie ma e, żadnych kroków ku zbadaniu szczepionki i jaką rolę w tym firma Novartis gra, jaką rolę odegrały e, władze polskie, żeby e, dopuścić nie tylko do takiej procedury, że lekarz może wszczepiać szczepionki i to e, nieraz wielokrotnie za 5 złotych, ludziom niepoinformowanych, jak taka szczepionka w ogóle doszła doszła do publicznego obiegu przed testowaniem. Ja uważam, że jest w tej chwili potencjalny stan, stan biologicznego zagrożenia narodu. W takiej sytuacji naród musi e, obudzić się z letargu i musi zacząć działać bardzo skutecznie i szybko. Jakby będą egzekwowane masowe szczepienia przymusowe, przecież Konstytucja Ameryki zabrania. Tak, ale Ameryka, tak samo jak większość państw na świecie ma tajną umowę z, ze Światową Organizacją Zdrowia, że w przypadku globalnej pandemii właśnie, globalnej epidemii, e, padają prawa narodowe, pa, prawa państwowe i władze przejmują e, organa globalne. Jak będą egzekwowane te szczepienia? Z sygnałów z krajów, które już ogłosiły przymusowe szczepienia, Kanada, Niemcy, Australia, Ameryka Południowa, wiele, wiele innych, Francja. Wynika, że szczepienia będą przeprowadzane pod asystą Sił Bezpieczeństwa i Armii. Czyli będą przymusowe, za e, przeciwstawianie się będzie groziła jakaś kara, e, może odstawianie do obozów detencyjnych. W USA na przykład są przygotowane już kto wie? Kto wie jakie metody zastosują? W każdym razie wykonywanie planu jest tak konsekwentne i tak bezwzględne, że można się spodziewać wszystkiego. Z dokumentacji na YouTube na przykład wynika, że istnieją obozy koncentracyjne w USA. To są obozy na tysiące ludzi. Jeden przykład pokazuje płoty z drutu żyletkowego. Drut jest zwrócony ostrzami do wewnątrz czyli nie do ochrony miejsca przed intruzją z zewnątrz, tylko do zapobieżenia ucieczki z wewnątrz. Są wejścia jakieś sterowane elektronicznie, są anteny, Bóg wie do jakiej komunikacji, telekomunikacji. Są rękawy lotnicze do lądowania helikopterów. Ogromne hale na przykład w jednym miejscu, e, hale zakładów naprawy taboru kolejowego, e, przystosowano, taki jest zarzut, do celów jakichś eksterminacyjnych, przez uszczelnienie ogromnych hal, okien i drzwi, gdzie wjazd mają pociągi. Do hal dobudowano ogromne piece, niby do ogrzewania hal. Jeśli to są miejsca pracy, tak się nie, nie ogrzewa ogromnych hal wysokich na 3 czy, czy 4 piętra, tylko stosuje się promienniki miejscowe albo Robotnicy, pracownicy po prostu są ciepło ubrani. Poza tym są zdjęcia wagonów pobudowanych ostatnio. Dziesiątki, dziesiątki, jeśli nie setki wagonów z ażurową obudową. W ten sposób, że powietrze czy gaz może przeniknąć do środka. Ławki są wzdłuż i do ławek są przymocowane kajdany. Co społeczeństwo, co czytelnicy, co twoi widzowie powinni, jak powinni zareagować na to, co się dzieje? Całe społeczeństwo może nie, bo nawet nie ma czasu już się edukować, a proces jest bardzo trudny w Polsce. Ludzie mają tak wyprane mózgi, że trudno przekonać ludzi. Ale ci, którzy rozumieją sprawę, a są ich już tysiące, sądząc z wejść na, na blog Grypa666, ci ludzie powinni się zorganizować i, i zakładać e, pozwy. Pozwy, sprawy kryminalne. W ciągu ostatnich paru dni na internecie pojawił się artykuł doktora o nazwisku Ot, który wygarnia bardzo twarde fakty przeciwko firmie Novartis i te fakty należy przetłumaczyć na polski i dołączyć do pozwu. Po drugie, trzeba kwestionować udział polskich władz w rozprowadzeniu szczepionki, która nie została przetestowana przedtem, a jest bardzo szkodliwa. Po trzecie należy skontaktować się z, z parlamentarzystami, z, z, z takimi osobami jak Rzecznicy Praw Obywatelskich. Jesteśmy tu pod Sejmem nie po to, żeby żebrać i pieniądze, tylko żeby... o uwagę parlamentarzystów polskich, bardzo ważnej dla Polaków sprawie. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie na przykład z posłanką krakowską Marianowską i oczekujemy na wyniki i tymi wszystkimi takimi e, częściowymi działaniami można osiągnąć bardzo dużo. Nawet może być grupa kilkudziesięciu do kilkuset osób aktywnie zaangażowana, która może coś zrobić. Dla większości ludzi ta sprawa nie istnieje, ponieważ nie istnieje w mediach. Sprawa nie istnieje w mediach, ponieważ media są narzędziem tych samych grup, które są odpowiedzialne za tą przygotowywaną zbrodnię masową. Pranie mózgów nie odbyło się w ostatnich latach czy miesiącach. To jest proces trwający dziesięciolecia. Ludzie są tak urobieni w tej chwili, że trudno nam na przykład rozmawiać. Ludzi zagabywanych na ulicy trzeba dopiero edukować, odpowiadać na podstawowe pytania żeby uzyskać od nich odpowiedź, jak się zachowają w przypadku przymusowych szczepień. Źródeł na temat szczepionek, świńskiej grypy, pandemii i kryminalnych zamiarów firm i organizacji jest coraz więcej w języku polskim na blogu Grypa666, natomiast w języku angielskim jeszcze więcej informacji jest na blogu BirdFlu666. Można tam znaleźć informacje, po pierwsze dokumentacja podpierająca pozwy w różnych krajach, po drugie relacje z działalności w różnych krajach. Postęp jest ogromny. Na przykład w Holandii czy w USA ludzie dostarczyli pozwy na swoje lokalne posterunki policji. W Polsce nie ma takiej możliwości niestety, jest tak zaawansowany kraj. Natomiast w tych innych krajach zrobiono to, są relacje z tej działalności, jest mnóstwo informacji na temat e, samych szczepionek, dlaczego są szkodliwe, na temat e, wirusa, jak go spreparowano, na temat e, firm, e, na temat historii tych firm, która zazębia się z, z historią firm e, hitlerowskich, nazistowskich i tak dalej, Po prostu nie ma czasu, żeby wszystko przeczytać. Najlepszą metodą rozpowszechniania informacji jest przedrukowywanie jakichś zwięzłych tekstów, które trafiają do ludzi najszybciej i rozdawanie na przykład w postaci ulotek na ulicy, czy, czy w sklepach, czy w punktach, w których skupiają się ludzie zainteresowani tematem i ludzie, którzy mogą zainteresować się tematem. Na przykład sklepy zielarskie, czy apteki, służba zdrowia. Po prostu wykorzystać należy wszystkie środki dostępne sobie. Jeśli ktoś ma drukarkę i nie żałuje na papier, nadrukować tego, rozdawać znajomym, przede wszystkim poinformować rodzinę i w ten sposób łańcuchowy informacja się rozniesie. A wojsko? Czy wojsko powinno o tym wiedzieć? Wojsko, mam nadzieję, już wie i jacyś ludzie zaczynają myśleć, co z tym fantem zrobić.